Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział jedenasty. I stało się, gdy on był na niektórym miejscu modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego Panie, naucz nas modlić się, tak jako i Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zatem rzekł do nich, Któż z was mieć będzie przyjaciela i pójdzie do niego o północy i rzecze mu, przyjacielu, pożycz mi trzech chlebów. Albowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam co przedeń położyć. A on będąc w domu odpowiedziałby, mówiąc, nie uprzykrzaj mi się, już są drzwi zamknięte. A dziadki moje są ze mną w pokoju. Nie mogę wstać, abym ci dał. Powiadam wam, chociażby mu nie dał wstawszy, przeto to, że jest przyjaciel jego, Wszakże dla niewstydliwego nalegania jego wstawszy damu, ile potrzebuje. I jać wam powiadam, proście, a będzie wam dano. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje. A temu, co kołacze będzie otworzono. A któryż jest z was, Ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, i zali da mu kamień? Albo prosił liby o rybę i zali mu zamiast ryby da węża? Albo prosił liby o jaje i zali mu danie niedźwiadka, ponieważ wtedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej ojciec wasz niebieski da ducha świętego tym, którzy go oń proszą. Wtedy wyganiał dyjabła, który był niemy i stało się, gdy wyszedł on dyjabeł, przemówił niemy i dziwował się lud. Ale niektórzy z nich mówili przez Belzebuba książęcia diabelskiego wygania diabły. Drudzy zasie kusząc go żądali znamienia od niego z nieba. Ale on, widząc myśli ich, rzekł im. Każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, a dom na dom upada. A jeśli rzecz i szatan rozdzielony jest przeciwko sobie, jakoż się ostoi królestwo Jego. Albowiem powiadacie, iż ja przez Belzebuba wyganiam diabły, a jeśliż ja przez Belzebuba wyganiam diabły, synowie wasi przez kogoż wyganiają, przetoż oni będą sędziami waszymi ale jeśliż ja palcem Bożym wyganiam dyjabły, zaisteć przyszło do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże pałacu swego, w pokoju są majętności jego, ale gdy mocniejszy nadeń nadszedłszy zwycięży go, odejmuje wszystko oręże jego, w którym ufał, a łupy jego rozdaje. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wychodzi od człowieka, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znalazłszy, mówi, wrócę się do domu mego skądem wyszedł. A przyszedłszy, znajduje umieciony i ochędożony. Wtedy idzie i bierze z sobą siedm innych duchów, gorszych niżeli sam a wszedłszy mieszkają tam i bywają rzeczy ostatnie człowieka onego gorsze niżeli pierwsze. I stało się, gdy on to mówił, że wyniósłszy głos niektóra niewiasta z ludu rzekła mu – Błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, któreś ssał. Ale on rzekł – Owszem, Błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. A gdy się lud gromadził, począł mówić – rodzaj ten zły jest, znamienia szuka, ale mu znamie nie będzie dane, tylko ono znamie Jonasza proroka. Albowiem jako Jonasz był za znamie niniewczykom, tak będzie i syn człowieczy temu rodzajowi. Królowa z południa stanie na sądzie z mężami rodzaju tego i potępi je, bo przyjechała od kończyn ziemi, aby słuchała mądrości Salomonowej, a oto tu więcej, niżeli Salomon. Mężowie niniwscy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, przeto, że pokutowali na kazanie jonaszowe, a oto tu więcej, niżeli Jonasz. A nikt Świece zapaliwszy nie stawia jej w skrytości, ani pod korzec, ale na świecznik, aby ci, którzy wchodzą, światło widzieli. Świecą ciała jest oko, by tedy oko twoje było szczere i ciało twoje wszystko będzie jasne, a by złe było i ciało twoje ciemne będzie. Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli tedy wszystko ciało twoje jasne będzie, nie mając jednej cząstki zaćmionej, będzieć wszystko tak jasne, że cię jako świeca blaskiem oświeci. A gdy to mówił, prosił go niektóry faryzeusz, aby jadł obiad u niego. Wszedłszy tedy, usiadł za stołem. A widząc to faryzeusz dziwował się, że się nie umył przed obiadem. I rzekł pan do niego, teraz wy, faryzeuszowie, to, co jest zewnątrz kubka i misy, ohędorzacie, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest drapierstwa i złości. szaleni. I zaś ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Wszakże i z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużne, a oto wszystkie rzeczy będą wam czyste. Ale biada wam, faryzeuszowie, że dajecie dziesięcinę zmięty i z ruty i z każdego ziela, lecz opuszczacie sąd i miłość Bożą. Te rzeczy trzeba było czynić, a onych nie opuszczać Biada, wam faryzeuszowie, że miłujecie pierwsze miejsca w burznicach i pozdrowienia na rynkach Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni boście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodząc po nich nie wiedzą o nich A odpowiadając niektórzy z zakonników rzekł mu Nauczycielu, to mówiąc i nas hańbisz, a on rzekł, i wam, zakonnikom, biada, albowiem obciążacie ludzi brzemiony nieznośnymi, a sami się i jednym palcem swoim tych brzemion nie dotykacie. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je. Zaiste świadczycie, iż się kochacie w uczynkach ojców waszych, albowiem oni je pozabijali, a wy budujecie groby ich. Dlatego też mądrość Boża rzekła, pośle do nich proroki i apostoły, a z nich niektóre zabijać i prześladować będą. Aby szukano od tego rodzaju krwi wszystkich proroków, która wylana jest od założenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zacharyjasza, który zginął między ołtarzem i kościołem. Zaiste powiadam wam, będą jej szukać od rodzaju tego. Biada wam zakonnikom, boście wzięli klucz umiejętności. Samiście nie weszli, a tym, którzy wnieść chcieli, zabranialiście. A gdy im to mówił, poczęli nań nauczeni w piśmie i faryzeuszowie bardzo nacierać i przyczynę mu dawać do mówienia o wielu rzeczach, czyhając nań i szukając, aby co uchwycili z ust jego, żeby go oskarżyli.